Odcinek 10. W czym przejawia się obecnie działalność tej organizacji? Po depeszy Reutera zapowiadającej wizytę naczelnego wodza organizacja przygotowała zamach rewolwerowy na generała Sikorskiego, który miał być wykonany w kwaterze głównej dowódcy Armii Polskiej na wschodzie. Obecnie są czynione przygotowania do puczu który ma być dokonany w końcu lutego lub na początku marca. Dla uśpienia czujności Naczelnego Wodza zostały wysłane depesze hołdownicze. Wypowiedzenie posłuszeństwa jest projektowane przez radio. Organizacja nowego rządu Naczelnego Dowództwa ma nastąpić tam na miejscu. Ocena organizacji pod względem ideowym i jej wpływy na armię. Odpowiedź. W górze organizacji znajduje się grupa ludzi całkowicie amoralnych, pozbawionych jakichkolwiek skrupulów, nie mających nic do stracenia. Następna grupa, przeważnie ludzi starszych, to ludzie z zachwianym pionem psychicznym, zdezorientowani i załamani, dla których państwowość polska prawie całkowicie znikła. Dalsza grupa? To ludzie rozpierani przez ambicje i pragnący zrobić kariery, a rozumiejący i patrzący przez pryzmaty analogii do lat 1918 20 1926, rewolucji sowieckiej, puczu monachijskiego i rewolucji hitlerowskiej. Dół organizacyjny, przeważnie młody, jest częściowo ideowy, lecz mało inteligentny. Pozbawiony jakiejkolwiek informacji, silna penetracja organizacji obejmuje poza tym brygadę pułkownika Grobickiego, (druga Brygada 6 Dywizji, jeden baon brygady czołgów, zdaje się być dowodzony przez majora Zaorskiego, niektóre oddziały i pododdziały 7 Dywizji. Czy dowódca armii wie o istnieniu organizacji? Odpowiedź. Uważam, iż jest nieprawdopodobne, by nie wiedział. Generał Kopański rozkazał mi zameldować naczelnemu wodzowi. Oceniam sytuację jako bardzo groźną i poważną. Nie można jej ani chwili dłużej lekceważyć. Jeśli naczelny wódz zdecyduje się na przyjazd, a ja osobiście uważam, że to uczyni, to powinien z Kairu lecieć bezpośrednio do Mosulu, i wylądować w mojej dywizji. W żadnym wypadku nie w Bagdadzie, Ribat lub Kanakinie. Nazwa tego ostatniego miasta nieczytelna w rękopisie. I tam dopiero przeprowadzać odprawy. Jeśli zacznie się pucz, to ja ze swoją dywizją wykonam marsz w ciągu dwóch i pół dnia i rozpędzę tę zgraję w ciągu pół godziny. Musiałem dziś na odprawie zameldować generalowi Andersowi, że wojsko nie jest ani moje, ani generała Andersa, ani generała Sikorskiego, a Rzeczypospolitej Polskiej. Generał Kopański poinformował mnie również, iż generał Anders na odprawach generalskich oświadcza, że nie uznaje rządu, a w szczególności ministrów socjalistycznych i Mikolajczyka, zaś linie polityczne premiera uważa za zgubne dla Polski. Generał Kopański podał główny powód swego przyjazdu do dowództwa, poza odprawą generalską, na którą byłby może nie przybył, chęć ratowania swego pułku Ulanów Karpackich, który w czasie nieobecności majora Bobińskiego, nie chcącego wrócić z Egiptu w obawie przed wypadkami, został zaagitowany przez rotmistrza Zakrzewskiego. Generał Kopański przeprowadził bardzo ostrą odprawę z oficerami, apelując do honoru i przysięgi żołnierskiej oraz poczucia obowiązku i prosił generała Andersa o oddanie pułku, lecz ten nie zgodził się na to. Generał Paszkiewicz w czasie dwóch rozmów ze mną przedstawił całość sytuacji bardzo podobnie. Opowiedział historię bankietów i przyjęć generalskich, oraz dziesiątków przemówień i toastów utrzymywanych w tonie puczowym i nieuznawania najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreślił, iż na przyjęciu u generała Tokarzewskiego, kiedy ten zaczął wychwalać jego zasługi, chcąc go tym zwerbować, był zmuszony przerwać przemówienie i wzniósł toast na cześć Rzeczypospolitej, prezydenta i naczelnego wodza. Z 60 oficerów nikt nie spełnił toastu. Podkreślił, iż po tej wizycie generał Anders na odprawie generalskiej zaczął reklamować ministra Kota jako krytykującego założenia polityczne premiera i jego metody działania. Generał Paszkiewicz kazał mi zameldować naczelnemu wodzowi w swoim imieniu takie zdania. Blagam pana generala w imieniu mojej brygady i wojska stojącego na gruncie złożonej przysięgi, na gruncie wierności prawu i konstytucji, by docenił powagę położenia i przedsięwziął natychmiastowe środki zaradcze. Ja i moja brygada spełnimy zawsze swój obowiązek żołnierski. Na podstawie posiadanych wiadomości spodziewam się wystąpień puczowych w końcu lutego. Ostatnio, generał Anders proponował mi, iż jeśli pójdę z nim, to oddam mi dowództwo szóstej dywizji, a generał Tokarzewski obejmie zastępstwo dowódcy armii, gdyż generała Zająca postanowił odesłać, który jest już i tak od dłuższego czasu od wojska izolowany i odsunięty od możliwości wykonywania jakiejkolwiek pracy. Odpowiedziałem mu, że się nie zgadzam. Gdyż do dokonania tych zmian i mianowań generał Anders nie posiada uprawnień i może je przeprowadzić tylko naczelny wódz. Poza tym chcę dowodzić brygadą, gdyż ten szczebel pozwala jeszcze mieć wojsko w ręku. Następnie generał poinformował mnie o nastawieniu poszczególnych dowódców większych jednostek i oddziałów, bardzo drobiazgowo o przygotowaniach propagandowych i organizacyjnych do puczu oraz o rozkładzie moralnym pewnych jednostek i grup oficerskich, nakazując złożyć jak najszczególowszy meldunek naczelnemu wodzowi. Stosunek Anglików do organizacji. Odpowiedź. Na podstawie informacji otrzymanych od kapitana Howarta który był ze mną w armii i rozmawiał ze wszystkimi oficerami misji oraz z pułkownikiem Halsem, Anglicy o organizacji wiedzą, przy czym pułkownik Hals ze względu na swoje nastawienie i koncepcję odnosi się do niej z pewną sympatią. Misja natomiast zwracała uwagę kapitana Howarta na złe warunki bezpieczeństwa w armii. Na podstawie informacji zdobytych w Bagdadzie, Jerozolimie, Hajfie, Kairze od oficerów i urzędników angielskich stwierdzam, że zarówno aparat wojskowy, jak i cywilny angielski, a w szczególności aparat ministra stanu Casey'a, jest bardzo zaangażowany w badaniu nastrojów skupisk wojskowych i cywilnych polskich na Środkowym Wschodzie. Usilnie śledzi się życie wewnętrzne Polaków, Fluktuacje polityczne, nastawienie do poszczególnych zagadnień, stosunek do poszczególnych członków własnego rządu, poczynania organizacyjne, poziom moralny, koncepcje na przyszłość tak polityczne jak i społeczno-gospodarcze. Ważnym przedmiotem zainteresowań jest stosunek Polaków do Anglii, Rosji i Niemiec, Rezultaty te z terenu Palestyny i Iraku, a w szczególności Iranu, są w dużym stopniu dla nas ujemne. Odbija się to w raportach otrzymywanych przez Keiseja, w nastawieniu generała Wilsona, a nawet w specjalnych zarządzeniach wydanych dla Wojskowej Policji Angielskiej celem zwalczania szmuglu i przestępstw dewizowych uprawianych przez Polaków. Być może, że w wyniku śledzenia nastrojów na wschodzie pewne czynniki angielskie działają opóźniająco na dostawę sprzętu. Niektórzy z Anglików mogą ulegać sugestii wypadków jugosłowiańskich, w mniejszym stopniu francuskich i mogą tworzyć już dzisiaj analogię w ocenie położenia wewnętrznego wśród Polaków. Czy planowany pucz wojskowy ma jakiekolwiek szanse powodzenia? Odpowiedź. Oceniam, że wybuch puczu może nastąpić, jednak wobec postawy generałów Kopańskiego i Paszkiewicza, wobec wysokiej wartości trzeciej Dywizji, mającej pełen etat sprzętu, podczas gdy inne oddziały mają od 10 do 50%, Wreszcie wobec obojętności masy żołnierskiej na rozgrywki góry, pucz zostanie szybko zlikwidowany. Znacznie trudniejsza sytuacja wyniknęłaby w wypadku skoordynowania działania na środkowym wschodzie z akcją grup opozycyjnych w Anglii, czego nie uważam za wykluczone. Oceniam, że istota zagadnienia polega na tym, by uprzedzić wystąpienia czynników nieodpowiedzialnych lub kierowanych przez siły obce, nawet wystąpienia takie, które teoretycznie nie posiadają szans powodzenia, gdyż w obecnej chwili nawet stosunkowo drobne zamieszki mogą poważnie osłabić naszą pozycję na gruncie alianckim i dostarczyć poważnych atutów wrogim nam czynnikom obcym. Z tym punktem widzenia Zgodzili się generał Kopański i generał Paszkiewicz. Skoro podałem pewne fragmenty tego elaboratu porucznika Szymańskiego-Konarskiego, pozwolę sobie na ich ocenę. W sumie potwierdza on relacje generałów Paszkiewicza i Szareckiego oraz dziesiątki innych. Wymienionego brytyjskiego pułkownika Halsa należy uważać nie tylko za sympatyka owej organizacji oficerskiej, ale za jednego z inspiratorów wyprowadzenia Armii Wschodniej ze Związku Radzieckiego. Pułkownik Hals, sekretnie wizytując generała Andersa jeszcze na terenie Uzbekistanu, służył konspiracji nie tylko obietnicami, ale i konkretną pomocą finansową. Tak przy pomocy polskich figur, rozpoczynała się angielska gierka obliczana już na powojenne układy polityczne. Zaglądając znów do wspomnień wojennych 1939-46 generała Stanisława Kopańskiego, Londyn Veritas, znajdujemy w nich sporo potwierdzeń tego, co podaliśmy poprzednio. Generał Kopański najwidoczniej hołduje zasadzie, żeby o sprawach polskich całej prawdy nie pisać. Ale i u niego czytamy. Na podstawie relacji oficerów dywizji odkomenderowanych czasowo do armii, do dowództwa brytyjskiego Pair Force, sił zbrojnych Persji i Iraku w Bagdadzie i innych, odnosiłem wrażenie, że istnieją grupy oficerów odmawiających zaufania rządowi generała Sikorskiego w Londynie. Stosunek generała Andersa do rządu Sikorskiego był w wielu wypadkach krytyczny, z czym generał nie krył się wobec dowódców. Mając w odróżnieniu od innych wielkich jednostek sprzęt bojowy, Dywizja Karpacka stanowiła pewien kontrast. Cały swój czas poświęcała przygotowywaniu do przyszłych działań bojowych. Podkreślałem nieraz mym podkomendnym dowódcom, że dywizja stanowi własność narodu, musi zachować posłuszeństwo przelożonym i wierność konstytucji, lecz nie może nigdy stać się wojskiem Sikorskiego, Andersa lub Kopańskiego. Może ta nieznaczna odrębność oblicza dywizji była przyczyną zarzutu separatyzmu, jaki nas później spotkał ze strony dowódcy armii. Depesza generała Andersa do generała Sosynkowskiego z 3 sierpnia. Cytujemy Kopańskiego dalej. Jak już wspomniałem, generał Klimiecki przybył do Mosulu w dniu 3 maja. Był on na ogół pod wrażeniem rozmów, jakie odbył w dowództwie armii z generałem Andersem i wyższymi oficerami. Stwierdził, w armii gorzej niż myślałem, większość nastawiona przeciwrządowo. Anders patronuje zupełnie wyraźnie akcji przeciwnaczelnemu wodzowi, z czym się bynajmniej nie kryje. Paszkiewicz, według jego oceny, odgrywa tutaj minimalną rolę i przez nikogo nie jest poważnie traktowany. Szczególnie przejęty był Klimecki opinią swojego przyjaciela, pułkownika dyplomowanego Klemensa Rudnickiego, z którym rozmawiał 30 kwietnia. Oto treść tej rozmowy, którą mi powtarzał, ujęta w dzienniku podróży generała Klimeckiego. Pułkownik Rudnicki uważa ruch ten za szkodliwy, nie posiadający jednak oddźwięku w linii poza pułkami kawalerii. Stwierdza on, że gro wojska jest wychowane w dużym kulcie dla dowódcy armii. Jeżeli chodzi o piątą dywizję, to w każdej sytuacji stanie ona po stronie dowódcy armii. Jakkolwiek pułkownik Rudnicki zdaje sobie sprawę, że jest to tragiczne i wbrew interesom polskiej racji stanu, niemniej musi stwierdzić jak jest. Rozwiązanie obecnego naprężenia w kierunku pozytywnym lub negatywnym leży według oceny pułkownika Rudnickiego wyłącznie w rękach dowódcy armii. Uspokajalem Klimackiego pisze generał Kopański, twierdząc, że polityka nie przenika w masę żołnierską. Przekonał się o tym niebawem, gdy po trzeciej dywizji Strzelców Karpackich odwiedził i piątą karpacką dywizję piechoty. Mówił mi na ćwiczeniu drugiej brygady Strzelców Karpackich, że wysłał w tym sensie depeszę do naczelnego wodza. Siódmego powróciłem do Anglii po kilkudniowym pobycie w trzeciej i piątej dywizjach piechoty. Wojsko zdrowe moralnie. Nie widzi się w linii śladów rozpolitykowania jakie niestety istnieje w dowództwie armii. I w armii jednak ten stan rzeczy nie jest głęboki. Jedynie mała grupa oficerów starszych wytwarza atmosferę niezadowolenia i zdenerwowania na tle polityki. Dalej generał Kopański stwierdza. Prawie co miesiąc jeździłem do dowództwa armii do Quizil Ribat, na odprawy dowódców oraz dla załatwienia w sztabie armii bieżących spraw dywizji. Zatrzymywałem się w karpackim pułku Ulanów. Pułk ten należał do mej dywizji, pozostając w rejonie armii. Przy tej okazji miewałem odprawy z oficerami pułku. Przestrzegałem na jednej z nich w paru zdaniach przed czynnym udziałem wojska w polityce bez jakichkolwiek aluzji do chwili bieżącej. W drugiej połowie stycznia, jadąc na odprawę do armii, wziąłem ze sobą szefa sztabu dywizji, majora Piątkowskiego. Odwiedził mnie wtedy u Ulanów oficer ze sztabu naczelnego wodza, meldując, że w Londynie panuje pewne zaniepokojenie z powodu nastrojów armii na wschodzie. Mówiłem mu, że słyszałem o tych nastrojach i lekceważyć ich nie należy. Mogłem go zapewnić ze swej strony, że dywizja strzelców karpackich na pewno nie będzie politycznie zaangażowana. Po takich cytatach czas na wnioski. To przecież sam generał Anders patronował wojskowemu buntowi, stawiając rządowi Zikorskiego postulat ustąpienia. Dobrze się stało, że ten i ów z uczestników tamtego fermentu wyjawił po latach całą swoją prawdę. Źle jest natomiast, kiedy impulsywność i niedojrzałość młodości górnej i chmurnej nie opuszczają niektórych zarozumialców i lajdaków nawet po wielu latach. Przejdźmy na teren Anglii. Ilustruje to opracowanie trop legendy, Stanisława Sępa szarzyńskiego opublikowany we wrześniu 1959 roku w Paryżu. Semp-Szarzyński znalazł się jak inni w Anglii, w Blackpool, gdzie odbywał szkolenie i pisywał do lotniczej gazetki. Mówiło się o sprawie przez duże S. Dyskutowało. Sprawność faszyzmu w walce z bezrobociem Potęga wojskowa nieprzyjaciela budziły zazdrość. Jędr nie pisze autor o kalectwie przedwojennej organizacji polskiego lotnictwa, o głupocie i braku charakteru u dygnitarzy panoszących się na wysokich stanowiskach, o dyskutowanej przez młodzież konieczności powstawania grup kierowniczych dla skutecznej obrony przeciw wywyższaniu małości. W tej sytuacji... Pojawił się pośród niezadowolonej i ambitnej lotniczej grupki kapitan pilot Niewiarowski, wychowawca z Dęblina, który jeszcze w Rumunii należał do łańcucha dobrych przyjaciół. Organizacyjka ta, na półjawna, dążyła do zjednoczenia ludzi prawych z przerażeniem dostrzegających, jak wiele przeniknęło do sztabów z dawnego ducha Polski przedwojennej, buńczucznej a bezbronnej, dla zażegnania biedy upominającej się o kolonie, Polski naszpikowanej obcą agenturą i uzależnianej od obcego interesu. Nie rozumieli trudności Sikorskiego i w ogóle trudności naszego położenia właśnie ci częstodzielni, którzy uważali się także za mądrych. Sęp Szarzyński mówi o sobie z tamtych czasów z sympatią. Podobnie o kapitanie lotnictwa Aleksandrze Bujalskim, o kapitanie pilocie Janie Hryniewiczu i jeszcze o innych, którzy woleliby widzieć swoim wodzem nie generała Sikorskiego, lecz Sosunkowskiego. Pod tym zawolaniem Powstały konspiracyjne kulka w Brekot, Hemswell, Blackpool i gdzie indziej. Szarzyński notuje również powstanie odrębnych, ale tak samo czujących kulek oficerskich. I tu zauważam wreszcie organizatora całości, pułkownika pilota Wacława Makowskiego, przedwojennego dyrektora linii lotniczych lot. Był to bystry i wykształcony organizator, Bezwzględnie oddany przedwojennej grupie pułkowników i konwentowi, a więc ostatecznie stanowił funkcję polityki ministra Beka. Przed wojną ocenialiśmy jego charakter jako czarny. Pod hasłem odmłodzenia korpusu oficerskiego, pułkownik Makowski stopniowo dotarł do serc zdrowych i robaczywych. A trzeba dodać, Współdziałał z tym, choć z daleka, generał Ludomil Rajski, ów organizator i dowódca lotnictwa przedwojennego, który wciąż jeszcze nie mógł pojąć swojej odpowiedzialności. Przecież wypełniał rozkazy, oto i cała rzecz załatwiona. A na dobitkę nowy towarzysz, kurier z kraju, niejaki Felix Lechnicki, później zestrzelony, także był Piłsudczykiem. Polski Londyn był dla niego wstrząsem. Atmosfera intryżek, porachuneczków i wszechobecnej malostkowości otaczała ten legendarny polski rząd, o którym tam mówiono jak o świętości. A więc trzeba do intryg dodać jeszcze spisek. Roznamiętnieni sępowie szarzyńscy Zaczynają i w Anglii o wszystko winić Sikorskiego. Nawet o to, że ma siedzibę w pałacu Rothschilda. Organizują sobie kurs konspiracyjny. Wylamują się niewiarowskiemu. Łączą się z podziemnym w Londynie pisemkiem walka z Adamem Doboszyńskim, z Tadeuszem Bieleckim, z Catem Mackiewiczem z Komitetem Porozumiewawczym Podziemia Wojskowego z obozem narodowo-radykalnym. Robota szła na całego. Drukowano instrukcje i ulotki i rozsyłano je samolotami. Krótko mówiąc, podczas gdy krajowa konspiracja broczyła krwią, głupcy i kanalie na obczyźnie uprawiali konspirację szczególną w ostatecznym rachunku sprzyjającą Niemcom, a po trosze i tym czynnikom brytyjskim, które nie chciały liczyć się za bardzo z legalnym rządem polskim. Pisze Semprzażyński. Dobrze pamiętam, że w prędce doszliśmy do ustalenia dwóch zadań. Pierwszym z nich było poinformowanie mas wojskowych o zagrożeniu ze strony Rosji, i uzupełnianiu wiadomości cenzurowanej lub służalczej prasy. Drugim miało być zapewnienie posłuszeństwa prezydentowi, gdyby udzielił dymisji rządowi Sikorskiego. Jak widzimy, zbawcy ojczyzny na razie nie stawiali w trudnej sytuacji ani Churchilla, ani Roosevelta. W ogóle, pozując na bohaterów, wcale nie ryzykowali, mając za sobą poparcie niektórych generałów. Mimo to spiskowcy działali niezwykle przezornie. Na przykład po odbiciu na kliszach dla powielacza tekstu pisemka Alarm maszynę do pisania natychmiast odesłano na Maltę. Opracowano szyfry i kody sygnalizujące na przykład wysłanie łącznika lub rozkazujące przystąpienie do tej czy innej akcji. Przechwytywano nieprzyjemne meldunki. Generała Sikorskiego i jego otoczenie inwigilowano za przykładem wywiadów obcych. Badając na przykład, czy generał Sikorski lub minister Kot otrząsnęli się już z wpływów prorosyjskich. Później politykujący i spiskujący mądrale zagrozili policzkowaniem każdemu nawet generałowi lotnictwa Ujejskiemu, jeśli pójdzie do ambasady radzieckiej w delegacji z okazji święta Armii Czerwonej. Przesuwa się w relacji Sempa też major-obserwator Stanisław Poziomek, kawaler krzyża Wirtuti Militari i czterech krzyży walecznych. Przyłączył się i on niestety do spiskowców też dla dobra sprawy. Inna junta, która miała swoją rozbudowaną konspirację, szła już na całego przeciw Sikorskiemu, co także stwierdza Semp Szarzyński. Wreszcie on sam zredagował stosowny list do prezydenta Rzeczypospolitej. Inicjatorzy listu zostali odesłani do miasteczka Rocej na wyspie Biód. Przed odjazdem przyjął ich generał Sosnkowski. W Edynburgu na dworcu witał ich generał Langner, były zastępca generała Slawoja Składkowskiego, kiedy ten był wiceministrem spraw wojskowych. Jeśli kto ma wątpliwości co do właściwych opiekunów spisku, to nazwiska wystarczają. Działalność cudzymi rękami. Mądre, co? Nareszcie wiosną 1943 roku sem Szarzyński i jego komilitoni Zaczynają podejrzewać, że Sikorski być może poprawi się Chodziło im o to, żeby jak pisze Szarzyński Nasi przedstawiciele pomówili z Sikorskim bezpośrednio Taka rozmowa miałaby nas przekonać o jego dobrych intencjach A więc kontrola i stawianie warunków według Sempa generał miał polecieć na Bliski Wschód dla rozladowania tamtejszych napięć a po powrocie rozmówić się z kilkoma osobami z podziemia wojskowego Semp Szarzyński skarży się jeszcze że spiskowców niesłusznie posądzono o służenie niemieckiej dywersji cała sprawa skończyła się dla nich dobrze Aleksander Bujalski Został oficerem do zleceń nowego naczelnego wodza, generała Sosunkowskiego, a poziomka mianowano zastępcą szefa sztabu w nowym dowództwie lotnictwa, gdzie według SEMPA przeważały wpływy pułkownika Makowskiego.